Odetchnąć pełną piersią wiosennego, rześkiego powietrza. Był wczesny poranek. Słońce jeszcze nie mrawo wychodziło za linii horyzontu. Wczesny rześki poranek. I nagle słowa usłyszane w radiu. Ogólny charakter w i przewodu pokarmowego.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 W moim Dzień dobry, witam Państwu, serdecznie wszystkich, podcast Polski zapraszam do, do słuchania, nasz adres internetowy na wszystkich, Gdańsk, Szczyci. Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam wszystkich przy radioodbiornikach, przy wszystkich urządzeniach wydających dźwięk, które umożliwiają Państwu słuchanie mojego podcastu. Pod... E, witam wszystkich, masa krytyczny mówi do Was Martin z Krakowa. Zakrybamy nasz podcast w Lublinie. Jest to chyba pierwszy polski podcast, jaki ukazał się w sieci. Zapraszam.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 against the sea of trouble. Today, this hamlet was a talkative mug, wasn't it? I wouldn't get all this tackling my nuts in a year. Witam, <laughs> Teamcast Showdown. Ja nazywam się Bartosz Klimaszewski today, i od dziś, ale regularnie będę starał się dostarczyć Wam trochę świeżych wiadomości i również świeżej muzyki. Niczka z nazwiskiem. plakat Znowu, z nową, znowioną książką przenika Pani Piotr Kaczkowski.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 Wyciągnięto wnioski z lekcji Policja miała działać wyłącznie w pododdziałach zwartych Bez broni palnej Tylko oficerowie mieli broń krótką Przygotowano nowe typy armatek wodnych zawierające więcej wody, silniejsze I przygotowywano się w ten sposób Powiedziałbym operacyjny, milicyjny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 Zgromadzenie żałobne poświęcone pamięci Józefa Stalina. Po poruczeniu Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Sowieckiego Sоюza i Sowieta Ministrów Sоюza Ssr traurny mityng posw. pamięci predszedatelom Sowieta Ministrów Sojusza Ssr i sekretaria Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii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 chcemy więcej taniej i lepiej głowa nasze często brzmią martwo wyspodknić wyciągamy wiele osiągnęła demokracja to jest demokracja obecność. To jest obecność. żebyście byli i żebyście mówić władzy. trzeba żebyście byli i żebyście umieli mówić własnym głosem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 Chcę myśleć, że warto być Polakiem i warto tą tożsamość pielęgnować, jak właśnie w sytuacji, gdzie się jest wśród obcych, gdzie ta oddzielność, odrębność, różnica jest czymś, co jest odczuwalne na co tytu. Trzeba tego bronić i jednocześnie Ale się warto. na Polskę, jeżeli trzeba wyjechać za granicę.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 Oderwanie się, to jest zawsze, to jest zawsze, głęboka głęboka się, oderwanie się, głęboka szerciwa tęska. Głęboka oderwanie się od tego. Głęboka Cześć, tutaj Darek, Darek z podcastu KDK. oderwanie się, oderwanie oderwanie się, się od w grubie, w grubie. Luba jest tutaj z nami, że nas pokłócła. Jak Matka Teresa z Tallkoty. Przez prawe jest Przez prawe 600. Przez jest 600. Przez prawe Teraz Przez prawe 600. Przez tara una bieżącą odpowiedź na czacie, a pani będzie się. Bardzo bardzo bardzo z wrażami, wiemy dwa odcinki. Tak, u nas u nas we Wrocławiu jest to głęboko zakorzeniony rytuał. To album, kiedy ucha na lewce, to mój do pokazuję dwa. Nasz głosta do 19 czerwca bieżącego roku. gościliśmy w naszym liceum, ktoś projektu. jest trochę inaczej, trochę prywatnie. Właśnie robię kawę, kawa się już gotowała. Przeczuciem złym, ale wiem już wiem. Wiesz. W tym mnie w miasto przemie, no jest w zbieram. Zbieram. Dlaczego, zbieram. Zbieram. Zbieram. Zbieram. mnie za tobą porwie w nocy. Wiatr mnie mar pow w jest czyli jak ty Yeah. a chwilę przeskoczymy na tej, każdy ma Dzieje bardzo ciekawe informacje. Do usłyszenia.